Co pan robi? Pracuję. Szukam informacji, piszę e-maile. A co to jest pu-de-lek? Pan tu pracuje? Yy, a to... to nic. Tylko informacje o znanych, popularnych aktorach, muzykach. <głos> to znaczy, że pan teraz nie pracuje, tak? Yy, no nie. Wiesz, mami... Moja córka ogląda stare zdjęcie. To bardzo interesujące.